To poproszę o ciszę, bo tutaj będziemy z mikrofonu nagrywać. Nowiny 27 tygodnia 2015 roku, nowiny WikiRadio, oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Obok mnie siedzi Marek Mazurkiewicz. Witam. I Krzysztof Machocki. Dzień dobry. A przez Hangouta połączyliśmy się z Szymonem Grabarczukiem w Lublinie. Cześć Szymon. Cześć. I z Wojciechem Pędzichem z Gdańska. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w nowym miejscu, e, chociaż już tutaj byliśmy kiedyś w restauracji Bordo przy ulicy Gałczyńskiego, nie wiem czy to jest 9 czy 5, e, w każdym razie piękna ulica Gałczyńskiego w samym centrum miasta na tyłach Nowego Światu. Niedaleko jest kawiarnia Wrzenie Świata, z której robimy często transmisje i faktyczny dom kultury, z którego wylegli teraz studenci na zewnątrz, żeby odpocząć od wykładów. Instytut Reportażu ma tutaj swoją siedzibę i nawet w wakacje, jak widać, odbywają się zajęcia. Ja wyjmę może ten mikrofon. Na Krzyśka tutaj świeci mocno słońce jeszcze, ale wytrzymujesz? Pewnie. <głos》> No to dobrze. Nam już tutaj słońce zaszło i dlatego cokolwiek możemy zobaczyć na ekranach. Zdjęcie chyba zamieścimy z tego właśnie miejsca dzisiaj jako ilustrację, także jeśli ktoś chce nas zobaczyć, jak wyglądaliśmy, jak się smażyliśmy na słońce, to zapraszamy. Mamy sporo tematów dzisiaj do omówienia. Przelecę może tak szybciutko o wolności panoramy na początku powiemy, potem o tym, o, o nowicjuszach w Wikipedii. Tydzień tematyczny Ameryki Centralnej, nazewnictwo stacji metra, yy, kwestia kasowania telefonów z Wikipedii i rok obrzędowy z Wikipedią. Ja nie wiem czy to nie trzeba, no dobrze, no to już niech tak zostanie w takim razie. Yy, tylko jeszcze Wojtku poprosiłbym o linka jakiegoś do tego roku obrzędowego. E, e, zaraz zapiszę. Dobra, e, czyli tak, wolność panoramy, no to temat e, zrobił się gorący od jakiegoś czasu. E, tak się gorąco zrobiło i chyba jednocześnie jakoś temperatura wzrosła, jeśli chodzi o wolność panoramy. E, Szymon mówił troszeczkę, że to rozdmuchany temat i że to za wcześnie, ale, ale rzeczywiście chyba efekty są. Efekty są, chociaż tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy jeszcze, na czym stoimy, bo faktycznie to jest za wcześnie, jeśli chodzi o sam proces legislacyjny, bo to nie jest tak, że to już jest pora wyprowadzać ludzi na ulicę w proteście, ponieważ... Tak naprawdę mówimy o głosowaniu nad poprawką do raportu, który dopiero będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji nad ewentualną zmianą prawa autorskiego w obrębie całej Unii Europejskiej. Także to jest bardzo, bardzo wczesny etap. Natomiast jeśli faktycznie do tego raportu wprowadzono by poprawkę posła Kawada, która de facto wywraca wszystko do góry nogami i zaleca, by w całej Europie zlikwidowano de facto wolność panoramy, czy też, jak on to ubrał w słowa, wprowadzono wolność panoramy ograniczoną do użytku niekomercyjnego za uzyskaniem zgody to wtedy byśmy, istniałoby niebezpieczeństwo, że europosłowie na to pójdą, bo to już będzie jakiś dokument, nad którym można będzie pracować, tak? Wielu z nich nie przeczyta i nie dowie się tak naprawdę, na czym, na czym to wszystko ma polegać i wtedy byśmy się obudzili z ręką w mocniku. Także ja się bardzo cieszę, że udało się uruchomić i na polskiej Wikipedii, na angielskiej, na czeskiej, na wielu innych i akcję informacyjną, nie wzywającą nie do nie wzywającą do protestów, nie wzywającą do y, jakichś gwałtownych ruchów, natomiast przede wszystkim informującą y, i wikipedystów, y, na czym to wszystko polega i co od tego zależy, i informującą też świat cały anonimowych użytkowników wikipedii o tym, że jest taki problem i fajnie by było się nim zainteresować. Pojawił się baner na wikipedii, zdaje hmm. się, wczoraj tak. czy przedwczoraj? przedwczoraj. E, udało nam się uruchomić. Na... Jakoś długo to trwało chyba? Czy... E, to nie jest takie nie. proste zrobić taki baner, bo on tam był, miał problemy, zdaje się, z wielkością, tak? Coś, coś A, było. Kwestia no, techniczna. To, to nie jest. W ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy są jakieś problemy z wielkością, to już jest najni problem najniższy no To Prawda, rzędu. ale chodzi mi o termin pojawienia się go. Czy, czy rzeczywiście możemy szybko reagować w takich sytuacjach i, i szybko taki baner zamieścić? Nie, nie powinniśmy, My dlatego że to mimo wszystko musi mieć cechy, decyzje i społeczności. Wojtku, co Ty na ten temat powiesz? Um, ja się przede wszystkim zastanawiam, czy szybka reakcja w momencie, kiedy no, mamy jeszcze troszeczkę czasu nawet do pierwszego, jakiegoś wstępnego. Pierwszy um, z tych wstęp, wstępnych decyzji, to czy szybka i ostra reakcja społeczności Wikimedia jest to po prostu potrzebne, Czyli czy nie będzie to... No tak, to jest, um, to jest oddzielny um, um, um, temat. Ruchu. Mówiliśmy o tym już tydzień temu, Krzysiek ma inne zdanie, Szymon inne i fajnie, że się różnimy, ale ja mam inne pytanie. Jeśli mamy, naprawdę wszyscy, społeczność się zgadza, że coś trzeba zadziałać, to w jakim terminie możemy uruchomić taki baner jak ten właśnie... 15 minut problem jest raczej um, z Ani... czasem trwania dyskusji społeczności, tak. żeby ustalić, że społeczność się zgadza. To... A nie trzeba tego uruchamiać przez fundację, jakoś tam nie, pytać w się sposób... zgodę? Nie, żaden to jest element, akurat banery zostały włączone do oprogramowania MediaWiki, w związku z czym jest strona MediaWiki e, odpowiedzialna za to, co się wyświetla na górze dla Side użytkowników, Note, tak, tak jest, to. dla użytkowników anonimowych, dla użytkowników zalogowanych. E, są też banery globalne, którymi można zarządzać z perspektywy już wszystkich projektów się na całym świecie i tam na przykład Kolejny ustawić dla fundacji. Tak. E, tak, a z drugiej strony, na przykład tak to zrobiono na angielskiej Wikipedii, że jest baner, który się wyświetla, ale tylko i wyłącznie dla adresów IP pochodzących z terenu Unii Europejskiej. W związku z czym mhm. amerykańscy wikipedyści nie będą widzieli informacji o tym, że w Unii Europejskiej trwa jakaś tam dyskusja. Także to można zrobić na, na mamy poziomie... taką swobodę, że, że możemy... Natomiast na poziomie mhm. polskiej Wikipedii czy polskich projektów możemy naprawdę w ciągu 15 minut poinformować społeczność o czymś za Aha. pomocą banerów. To, to jest najmniejszy z problemów. No wydawało mi się, że właśnie, że tutaj jest jakiś problem, bo były te problemy, jeśli chodzi o banery OPP, bo one musiały być zatwierdzane zdaje się przez fundację, prawda? No, tak, tak, tak współpraca, współpraca z fundacją w dziedzinie wyświetlania u nas banerów OPP, no to jest, to jest, to jest deal, który musi zostać wynegocjowany, bo, no bo fundacja zbiera pieniądze sobie, a my, a, my, a my zbieramy jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska tutaj lokalnie. Mhm. Także to, to, to, to nie jest coś, co my możemy sami Ustawić, ustanowić tak sobie od po prostu. No tak, w ale, momencie, uh -huh. to, to jest problem zupełnie innej, z innej bajki. To znaczy, to nie jest problem banerów, tylko to jest problem postanowień umownych między Fundacją a Do Dlatego zastanawiam się po prostu nad, nad, nad nerwowością samego posunięcia, bo w, w momencie, kiedy e, m, była, była, były protesty przeciwko, a, przeciwko akta i <śmiech> był taki masowy blackout wielu serwisów internetowych, to polska społeczność również zaczęła robić takie nerwowe ruchy, wow, my się też przy, przy, przyłączamy do protestów. Nawet, nawet gdzieś tam były jakieś, jakieś ruchy w, w, plikach, w plikach CSS, globalnym pliku CSS dla polskiej Wikipedii, głównym pliku CSS, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście taki blackout na chwilę się pojawił i natychmiast został zdjęty, bo, bo to była taka akcja troszeczkę nerwowa, troszeczkę partyzancka. Znaczy tutaj, tutaj myślę, że trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że faktycznie co innego reakcja bardzo gwałtowna w momencie, kiedy jest zagrożenie które grozi samym podstawą istnienia Wikipedii i jest to zagrożenie faktycznie, które należy powstrzymać teraz, zaraz, już. Natomiast w sytuacji, w której chodzi tylko i wyłącznie o informowanie, to myślę, że akcja banerowa sama w sobie jeszcze nie jest takim środkiem drastycznym, jak nie wiem, dołączenie do blackoutu. Zresztą, a druga sprawa to, to jak ktoś, już nie pamiętam kto, ale dosyć żartobliwie powiedział, że dyskusja na tym, czy przyłączyć się do blackoutu, czy nie, czy polska Wikipedia powinna się przyłączyć i jeszcze nadal trwa, i jeszcze się nie zakończyła, także... Tutaj też trzeba, to wypośrodkować te dwie rzeczy. Z jednej strony szybkość reakcji w sytuacji, w której mamy deadline. Na przykład pozbawienie, pozbawienie w, w Wikipedii wszelkich grafik. Hmm. To też jest kwestia 15 nawet nie tyle minut a co sekund. To jest po prostu kwestia dopisania w, w, w commons, CSS, czyli w, znowu w głównym pliku w stylu dla całej Wikipedii. Dyrektywy, która wyłącza wyświetlanie grafik. Tak, no gdyby, gdyby faktycznie doszło do tego, że Parlament Europejski pojutrze głosuje nad tym, czy zlikwidować wolność panoramy, czy nie, no to wtedy myślę, że trzeba by się zastanowić nad drastyczniejszymi środkami. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy na, eta na tym etapie. Na szczęście jest jesteśmy na etapie, na którym e, Polimerek wykonał i zarząd Stowarzyszenie wykonał ogromną pracę, dzwoniąc do europosłów i ich asystentów, informując, rozmawiając z nimi, wypytując o to, jakie będzie ich zdanie w tej sprawie. E, i zdaje się, z tych odpowiedzi, co przyszły, były raczej takie, że y, tak. popierają nasze stanowisko raczej. E, tak, nie jestem, nie jestem pewien, czy, czy, czy mogę się wypowiadać w, konkretnie z nazwiskami, natomiast znaczy, to raczej... to poszło na listę chyba publiczną, nie? Naszą wikipedyjną. Nie, tego nie wiem, nie, nie, nie, okay. nie, nie, nie, nie, nie, szczerze powiedziawszy nie, nie zwróciłem uwagi na którą listę to poszło, natomiast generalnie wypowiedzi raczej były uspokajające to z jednej strony, a z drugiej strony mamy już sygnały, że sam poseł, europoseł Kawada, który zgłosił tę poprawkę już wysłał okulnik do europosłów z prośbą by się z niej wycofać, że jeszcze jest za wcześnie na tego typu ruchy, także był bardzo bojowo nastawiony przez pierwszy tydzień, kiedy się media o tym dowiedziały i nazywał Wikipedię amerykańskim monopolistą, który szkodzi europejskiej kulturze. To są jego słowa. Eee, konkretnie działającym na szkodę całego europejskiego sektora kultu kulturalnego. Tak, tak, tak. Więc była to wyjątkowo kuriozalna wypowiedź i wyjątkowo bojowo nastawiona nie w e, stosunku do swoich przeciwników, tylko nas konkretnie, wikipedystów całej społeczności. Natomiast z tego, co wiem, z tego, co wiem już się z tego powoli rakiem wycofuję. Natomiast to też ciągle mówimy o przeciekach, o jakichś zakulisowych rozgrywkach, wysyłaniu maili do europosłów itd. a nie o konkretnych rozwiązaniach. Także tak naprawdę w tej chwili nam pozostaje, myślę, czekać na głosowanie 9 w Europarlamencie i zobaczymy, co wtedy, się, co wtedy się z tego wykluje. No tak, ja widziałem też te listy właśnie Tomka Ganicza, który wysłał um, informacje o tym, że Raczej po prostu nie będzie ten punkt w ogóle rozpatrywany, co jest w sumie ok, w porządku, to znaczy hmm. jeśli się wycofają z tego, żeby w ogóle to dalej procedować, no to, to pozostanie status quo, czyli tak jak, tak jak w tej chwili jest, czyli każde państwo jak gdyby ma swoje przepisy i już. Hmm. Nie będzie żadnej rekomendacji tutaj, żeby iść w jakimś kierunku. Zapewne o to też chodziło przy zgłaszaniu tej poprawki, żeby najpierw zażądać wszystkiego, a potem łaskawie się zgodzić na kompromis, by zostało tak jak jest. No, jest, to, jest to jakieś rozwiązanie. Na jakiś czas trzeba będzie dalej pilnować i uważać na to, czy, czy tam jednak jakieś ruchy w tym kierunku. No, cały czas trzeba kontrolować. Na, swój... całe, na całe dla nas szczęście w niektórych krajach, w których nie ma wolności panoramy y, jest to martwy przepis. Na przykład Włochy, gdzie teoretycznie publikując zdjęcie, my publikując zdjęcie koloseum rzymskiego, powinniśmy najpierw uzyskać zgodę Urzędu Starożytności, czy Ministerstwa Kultury, czy czegoś takiego. Na całe szczęście dla nas, dla Wikipedii, y, jest to przepis martwy i nikt nie będzie ścigał Wikipedii za to, że mamy artykuł o Koloseum ze zdjęciem Koloseum. No tak jak nikt nie ściga chyba wykonawców, którzy poza Polską wykonują Chopina, prawda? Mhm. Utwory Chopina. A też jest specustawa, która tego zabrania bez zgody ministerstwa. To chyba podobna sytuacja, chociaż mhm. tutaj to jest o wiele szerzej jednak. Jeśli ktoś chce właśnie poczytać dokładniej o, o tym problemie, no to mamy dwa linki. E, jeden dotyczący tej akcji właśnie e, przeciwko znaczy informującej o tym, co, co to jest, o co chodzi z tą wolnością panoramy, a drugi to jest taki bardziej szczegółowy już link z mapami, z, z państwami, które mają różne sposoby rozwiązywania tego samego problemu. Także za, zapraszamy do notatek. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz warto by było podkreślić, że w tej akcji panerowej chodziło nam o troszkę coś innego niż na angielskiej Wikipedii czy na czeskiej Wikipedii, bo ich perspektywa jest troszkę inna. Gdy się patrzy na problem wolności panoramy z perspektywy na przykład Francji, to się myśli o budynkach najnowszych, wybudowanych w ostatnich latach, których autorzy jeszcze mają się dobrze. Nie ma mowy o tam, nie wiem, 70, 70 latach od śmierci. Natomiast z polskiej perspektywy. Polska podczas II wojny światowej została rozjechana walcem. I większość naszych zabytków, tutaj siedzimy w samym środku Warszawy, widzimy stąd na 10 domów może jeden, który przetrwał wojnę, może dwa. Cała reszta została albo wybudowana po wojnie, albo odbudowana po wojnie, łącznie z historycznym centrum Warszawy, czyli Starówką i Zamkiem Królewskim, który został ukończony, jeśli mnie pamięć nie myli, w 1982 roku. E, autor e, projektu, który nie jest tożsamy z przedwojennym projektem e, Zamku Królewskiego. Opierał się tylko na nim. Opierał tak. się na nim, zmarł w roku 1982. W związku z czym do roku 2053 Zamek Królewski byłby objęty e, prawem autorskim i należałoby uzyskać zgodę spadkobierców autora na publikację jego zdjęcia. Mówimy o zabytku wpisanym na listę UNESCO. Więc nasza perspektywa to są starówki Gdańska, to są stare miasta w Olsztynie, Elblągu, Wrocławiu. Cała Polska w zasadzie nagle zni musiałaby zniknąć z projektów, które wykorzystują zdjęcia dostępne na wolnych licencjach. No Tak jak to widać na tych zdjęciach, które, które zamalowują na czarno mm. właśnie te, te elementy, które, które nie mogłyby być mm. publikowane. I to w, chyba fajnie Boże, wyszło. Tylko zwróć uwagę, Krzysiek kładzie nacisk na coś innego. W Londynie jak patrzymy na takie, na takie zdjęcie, to tam no, usunięte są budynki dosyć nowe. U nas, jeżeli się zrobi no tak. zdjęcie centrum miasta, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że trafimy na takie miasto, że to centrum musiało być całe czernie, całe usunięte. Hmm. I to jest inna perspektywa. No Bo my walczymy mhm. o prawo do fotografowania na swoich zabytków, które, jak ja to powiedziałem kiedyś na Ilcu, się nam gdzieś popsuły ostatnio i trzeba po prostu było je tak jakby troszeczkę naprawić. No i jest jeszcze jedna, jedna kwestia, o której też wypada może na koniec wspomnieć, że brak wolności panoramy prowadzi do kuriozów i może prowadzić do kuriozów, w których wyobraźmy sobie sytuację, w której dziennikarz wychodzi z kamerą gdzieś na skrzyżowanie Marszałkowskiej i Rezolińskich w Warszawie, sam pępek miasta i chce przeprowadzić z kimś wywiad. Następnie dzwoni do autora wiaty przystankowej i prosi o go o zgodę. Następnie dzwoni do autora śmietnika, który też jest przecież dziełem. E, dzwoni do autora przystanku autobusowego, ławki w parku, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze. Następnie wyzwania wszystkich autorów budynków i dopiero potem może wejść na żywo z, ze swoim rozmówcą. E, zwłaszcza Oj, jeśli chce zrobić jakiś szerszy plan. To prowadzi do tak kuriozalnych sytuacji i oczywiście, wiadomo, tutaj przeciwnicy poseł Kawada stwierdzał, że nikt nie będzie ścigał za wrzucenie zdjęcia na Facebooka albo za jakieś tam trywialne rzeczy. No to, Ale jeśli to będzie. zawrzemy w prawie, to to, to że nikt dzisiaj ścigać. nie ściga, to mhm. będzie mógł ścigać. Także to jest ważne i bardzo się cieszę, że wikipedyści się tym zainteresowali i bardzo się cieszę, że udało się zainteresować tym europosłów, żeby to nie był po prostu kolejny akapit, który przegłosują, podniosą ręce bezrefleksyjnie i pójdziemy dalej. Ja myślę, że tutaj trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle chcemy naprawiać to prawo, bo często jest tak, że po prostu prawo jest, tak nie przystaje do rzeczywistości, że po prostu mówimy, dobra, no to niech sobie jest to prawo. Ja zrobię i tak po swojemu, prawda? To, to, to ktoś ostatnio podnosił tę kwestię, nie wiem, czy na zjeździe koedu to nie było, że, że jeśli studentom się mówi, że jesteście złodziejami, jeśli coś pobieracie z internetu, to ja mówią: dobra, no to ja jestem złodziejem, w związku z czym całe to prawo autorskie mnie w ogóle nie interesuje. Przestaje, przestaje się tym w ogóle interesować. Skoro tak się nie określa, prawda? No więc tutaj, tutaj tej granicy jeszcze nie przekroczyliśmy chyba, to znaczy jeszcze walczymy o to, żeby to prawo naprawić, a nie, a nie zbuntować się zupełnie przeciwko niemu, chociaż w wielu, wielu sytuacjach już, już widać taki wyraźny, wyraźny odwrót jak gdyby. I no niech sobie prawo tam jest, ja i tak będę robił tak, jak robię. To znaczy, ja myślę, że to jest jednak dość powszechne stanowisko osób takich niezbyt zorientowanych, tak? Albo ludzie myślą, że to, co robią w ogóle, w żaden sposób prawo tego nie obejmuje, a jak się dowiedzą, że obejmuje, to stwierdzą, no to problem prawa. No właśnie. No, w, przypadku wolności, w przypadku wolności panoramy to jest o tyle ważne, że... Yy... Ona wrosła w nasze myślenie o prawie, ponieważ de facto na ziemiach polskich obowiązuje od pierwszej połowy XIX wieku. Równolegle z prowadzeniem prawa autorskiego w zaborze pruskim jeszcze Niemiec nie było, a już powstały wyjątki dotyczące przestrzeni publicznej. W związku z czym przeciętny człowiek, jak go spytać, czy on może sobie zrobić zdjęcie na tle zabytku, to powie, przecież, że tak. Także to jest kwestia intuicyjnego rozumienia prawa, nawet nie jakichś tam, nie wiem, bardzo dokładnych przepisów, tylko... Czegoś, co się wydaje zupełnie naturalne dla przeciętnego zjadacza chleba. Mhm. Wojtku, jeszcze chciałeś coś powiedzieć chyba? Tak, jeżeli, jeżeli chodzi o prawo autorskie, modernizację prawa autorskiego i, i, i chociażby właśnie kwestie używania wolnego użytku, dozwolonego użytku dla celów edukacyjnych. Hmm, Centrum Cyfrowe, projekt Polska... Hmm, Przygotowuje polską wersję manifestu prawna autorskiego napisanego przez Coalition for Creativity. Ja robiłem tłumaczenie tego dokumentu, przypominałem się alkowi Tarkowskiemu w trakcie zjazdu, mm. że co się z tym dokumentem dzieje, bo to, bo to dokument naprawdę fajny jakiś, jakiś kolejny przyczynek do, do, do tego, żeby na prawo autorskie um, troszeczkę inaczej legislacja spojrzała, żeby, żeby troszeczkę się tym zainteresowała pod względem unowocześnienia tego praw dostosowania go do świata cyfrowego, dostosowania go do internetu, dostosowania go do wykorzystywania, do, do ustancjowania wykorzystywania yy, materiałów z internetu w celach edukacyjnych. Także może coś tutaj się jeszcze w tej kwestii yy, w najbliższym czasie pojawi w najbliższym czasie ruszy. To już od razu ci mówię, że yy, sprawa jest no, ciekawa, ale chyba przyklepana, bo... E, kilka dni temu właśnie procedowała specjalna podkomisja do spraw e, tych właśnie wdrożenia zmian w ustawie mhm. i tam e, zgodzono się, że gdyby dopuścić dozwolony użytek edukacyjny NGO-som, czy generalnie rzecz biorąc organizacjom pozarządowym, to by się okazało, że aktywność Przedsiębiorców zarejestrowanych jako przedsiębiorcy zostałaby skanałowana w formę prawną właśnie organizacji poz pozarządowych, żeby ukraść pieniądze artystom, który przecież im się należą. Znaczy, no, dozwolony użytek do celów edukacyjnych to jest tylko jeden z punktów yy, tego manifestu prawno-autorskiego, także to jest sprawa się szersza. No sprawa, tak, w ogóle to prawo tak nie przystaje do, do rzeczywistości, że naprawdę można było długo na ten temat rozmawiać i, i tutaj tworzą się, tworzą się bardzo, bardzo duże nieporozumienia pomiędzy różnymi środowiskami. Przez to, że ktoś nie do końca coś rozumie, nie do końca rozumie o co chodzi tym, którzy chcą coś uwalniać, a inni chcą coś zatrzymywać i, i po no, obie strony niedokładnie znają to prawo, które obowiązuje, a, a jeszcze tworzenie nowego prawa w takiej sytuacji jest no, bardzo skomplikowanym i trudnym zajęciem i to już toczy się od kilku ładnych lat przecież taka dyskusja, no, ale zmiany, myślę, takie polegające na porozumieniu, na zrozumieniu wzajemnych stanowisk zaczynają przynosić efekty w postaci jakichś no, rozwiązań takich zupełnie chyba dobrych. E, poczekajmy, aż to właśnie jakoś nadejdzie. To zamknijmy ten temat, panoramy, bo to dosyć długi temat, i jeszcze będziemy pewnie o nim mówić, chyba, że już w przyszłym tygodniu nie będziemy musieli, <grych> ale może, może jednak temat ciągle będzie znaczy, aktualny. W przyszłym tygodniu chyba powiemy, co oni tam przegłosowali, tak? Bo to będzie już y, po dziewiątym, tak? Dziewiątym mówiłeś. No, to w przyszłym po tygodniu dziewiątym? jeszcze o tym pewnie wspomnimy. Aha, no dobrze. Y, kolejny temat, trochę związany z aniołami Wikipedii, ale nie zupełnie, bo y, jest to tutaj taki pomysł Szymona, zaraz Szymon nam dokładniej o tym opowie. Hasłowo rzucone, jestem nowy, co mogę zrobić w Wikipedii? Rozumiem, że to jest takie pytanie do, do starych wikipedystów o to, co by... Co, jak uważają, że oni, ci że, że nowi wikipedyści odpowiedzieliby, tak, na to pytanie, Szymon? Nie. To jest pytanie do, do, do doświadczonych wikipedystów o to, co mogą polecić nowicjuszom, kiedy nawet nie nowicjuszom, człowiekowi, który przychodzi z zewnątrz i pyta, co może zrobić. Mm -hmm. On się nie deklaruje jako nowicjusz. Ja wczoraj, kiedy wchodziłem sobie na stronę Mozilla Foundation i tam sobie patrzyłem, co mogę zrobić dla Mozilli, też się nie deklarowałem jako nowicjusz w świecie no Mozilli. Ja tam w ogóle nie istnieję. Mm -hmm. e Natomiast oni tam mają właśnie taką fajną stronkę, która losuje propozycje, sugestie, że możesz robić to, możesz robić to, możesz robić to. I w tym momencie myślę, że wielu ludzi, e, tak jak może im się podobać tamten patent, e, tak też może, mo, może się podobać im ten patent w Wikipedii. To znaczy, widzę, że jest Wikipedia. A twierdzicie, że każdy z was może edytować, ale przecież ja, no... Nie jestem jakimś apostołem specjalistycznej wiedzy, więc w sumie co ja mógłbym zrobić takiego dla Wikipedii? Przecież już wszystko napisaliście. Teraz jest mnóstwo różnych rzeczy typu e, dodawanie ilustracji do artykułów ale nie mówię, że ilustracji jakichkolwiek, tylko na przykład tych ilustracji, które zostały e, dostarczone nam przez projekty glamowe. E, one sobie gdzieś tam nalegają w pokomonsach i trzeba je dodać. Wizual, y, czy edytor wizualny jest taki prosty, że dodawanie ilustracji już jest y, raczej no, prostsze niż kiedyś, więc y, jest ileś takich rzeczy, które no, nie trzeba y, dysponować jakąś wielką specjalistyczną wiedzą, ani nie trzeba też się bardzo angażować w ogóle w Wikipedię jako taką, taki ruch, że ja od razu chcę zostać stewardem, czy od razu chcę zostać administratorem, tylko po prostu jak drobne mogę wam rzeczy. pomóc, taki jakiś mikrowkład. I Jeś... tutaj możemy zasugerować jakiś mikrowkład. Jeś... Oczywiście Jeś... ten mikrowkład może potem urosnąć do wielu mikrowkładów i stać się jakimś wielkim wkładem jednego człowieka, ale po kolei. Bo Jeś... wikipedyści się przyzwyczaili, że jak ktoś chce zostać wikipedystą, to najchę... najchętniej by od razu siadał i pisał duże artykuły, i je zgłaszał do, tam dobrych artykułów, bo teraz z medalem to jest problem, albo nad czy wiesza, i chce zostać już od razu redaktorem, administratorem, stewardem, nie wiadomo czym, w pięć minut chce zostać wikipedystą. No właśnie, a nam, są, a nam są bardzo potrzebni tacy ludzie, którzy usiądą raz na jakiś czas i, i po prostu jak znajdą błąd, to go poprawią. Czyli Dokładnie po prostu tak. taka prosta znajomość. Ludzie, którzy, którzy wiedzą, że wikipedii na, nie należy się bać, yy, że ona ma przycisk edytuj, że można sobie coś poprawić, że można sobie coś dodać, yy, że, że można robić drobne rzeczy, ale też yy, potrzeba ludziom powiedzieć, co w ogóle można zrobić w Wikipedii. No właśnie i ty zamierzasz, yy, znaczy tutaj tak rozumiem z tego, że chcesz stworzyć taką stronę, która właśnie odpowie na to pytanie, tak? Czy... Tak, yy... tak, znaczy tak bardziej będzie sugerowała, yy... Że ktoś wchodzi na że, tą stronę, co mogę w zrobić w Wikipedii i dostaje tam odpowiedź. Nie super bohatera, ale lubię, no, jakimś tam szacunkiem darzy Wikipedię, Mógłby wam pomóc jeżeli twierdzicie, że to jest proste. No Tylko dobrze. powiedzcie mi, co mogę zrobić. No ja właśnie, może, e, Krzysiek, Bardzo mogę. się cieszę, że w ogóle, że rzuciłeś ten pomysł. E, opiszę, jak to wygląda na tej stronie Mozilli, bo, bo, bo myślę, że to jest fajny punkt wyjścia do dalszej dyskusji. E, tam to jest zrobione za pomocą trzech przycisków albo dwóch przycisków, które można kliknąć. E, pytanie proste, jeśli już się wejdzie na stronę, jak mogę pomóc, to na przykład pytanie, czy znasz jakiś język poza angielskim? Tak lub nie. Jeśli klikasz nie, to się wyświetla następna propozycja. E, natomiast jeśli tak, to czy chciałbyś może przetłumaczyć ten z naszych projektów? i wtedy się klika tak i przenosi na stronę, gdzie można się dowiedzieć więcej o tłumaczeniu projektów, albo nie, to jest nudne, albo mnie to nie interesuje i wtedy wraca się do kolejnej propozycji. Kolejną propozycją może być na przykład sprzątanie kodu, kolejną propozycją może być na przykład donacja finansowa, może być... No, e... przepisywanie skanów z książki na tak wiki jest. źródłach, prawda? Bo Tych... to chyba nie tylko w Wikipedii, ale mm -hmm. też w projektach siostrzanych może być. znaczy, ja na razie myślę tylko o Wikipedii. Coś podobnego jest na stronie Wikimedia UK e, i chyba fundacja też ma coś podobnego, ale w bardzo w ograniczonej formie, gdzie tam za pomocą trzech przycisków jak mogę pomóc, do wyboru jest albo przekazanie środków pieniężnych, albo edytowanie i wtedy jest przekierowanie do stron pomocy, albo uczestnictwo w spotkaniach na żywo i wtedy jest przekierowanie do strony, gdzie są spotkania, wiki, warsztaty i tak dalej. Natomiast to jest za mało i faktycznie myślę, że podejście przekierowanie ludzi, którzy chcieliby coś zrobić, mają określoną ilość czasu i e, wiedzę, wiedzę albo, jakieś swoje, albo jakieś swoje zainteresowania. Nie wiedzą jeszcze, jak moż, mogą pomóc. Lepiej ich nie kierować bezpośrednio do stron pomocy, bo się w nich zgubią, ale za to pokazać im za pomocą takich prostych przycisków, że e, za pomocą niewielkiego nakładu sił i środków są w stanie zrobić różnicę, tak? Sprawić, by ten świat był odrobinę lepszy przez ulepszenie Wikipedii, na przykład poprzez dodanie tych zdjęć. To jest genialna sprawa, także bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała i bardzo chętnie wezmę w niej udział. Czyli rozumiem, że tutaj w, na stronie to jest kawiarenka, zdaje się, tak? Kawiarenka ogólne, Kawiarenka tak. ogólne, m, znajdujemy temat y, Szymona, jestem nowy, co mogę zrobić w Wikipedii i odpowiadamy na jego pytania, które tutaj y, postawił. Dwa pytania są. Na liście mailowej pojawiło się, pojawiła się odpowiedź uciekać. <śmiech> to, to, to raczej... Y, to, uciekać. To, to ona była wystosowana przez człowieka, który... Się spójrzmy ze społecznością, a więc y, trochę z dystansem trzeba. Nie, y, nie. Napisałem no. w kabince tak, że może ja to przeczytam, to jest do, Bardzo krótki proszę. tekst. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nic w Wikipedii nie robiliście i nie wiecie, jak od czego zacząć. Macie jakieś doświadczenie, moglibyście się nim podzielić, szukać jakichś interakcji w Wikipedii. Wyobraź, wyobraźcie sobie, że Wikipedia ma stronę taką jak ta, i tutaj podlinkowałem właśnie to Mozille. Co byście chcieli na niej zobaczyć? Jakie mają być tam sugestie? Ta, tutaj dokładnie pytam o sugestie. Nie o to, czy komuś się podoba idea powiedzmy szarego tła. Nie o to, jak daleko trzeba uciekać, tylko co możemy sugerować nowym. Na przykład, tak jak wcześniej rzuciłem, ilustrowanie artykułów. Ale to trzeba będzie dobrze napisać, żeby ich naprawdę zaciekawiło ilustrowanie artykułów. Bo na przykład mnie to jeszcze nigdy nie grzało, dopóki się nie dowiedziałem, że na przykład Marta, jak są teraz już te duże instytucjonalne projekty GAM, to naprawdę mamy duży, konkretny wkład tych grafik, w ogóle plików multimedialnych, których nie ma w Wikipedii, bo nie ma komu tego tak. wygrzebywać mm. i, i dodawać do Wikipedii. Można Just by było faktycznie, podmianym grycukiem w sprawie właśnie wykorzystywania zdjęć kancelarii Senatu, jak to było robione. No chociażby, więc trzeba by było się dowiedzieć, jak, jak w atrakcyjny sposób można przedstawić dodawanie ilustracji jako proste zadanie, które nie, nie wymaga e, super mocy jakichś tam z amerykańskich komiksów, tylko po prostu każdy zwykły człowiek może po prostu dodać dobrą ilustrację do artykułu w Wikipedii, i tyle. No tak, ale ten podział, o którym Krzysiek mówił, czyli na te trzy sfery, czyli jedna to jest edytowanie Wikipedii bezpośrednio, druga to jest wpłacenie kasy, trzecia to jest zaangażowanie się w społeczność, no to chyba jest taki moment wyjścia, nie? To jest takie no, trzy... myślę, że to jest taki ale pierwszy to jest, ekran, Ale to jest ewentualnie. Na bardziej w abstrahowanym poziomie. A, a ja pytam... Ja, ja mam na czyli celu ty już głębiej jak gdyby, czyli jeśli chcesz zrobić stronę, Wikipedii, to co, co tam? Jako mhm. z, zwykłą stronę w Wikipedii. Zwykłą metastronę. Gdzieś albo y, przebudować pierwsze kroki, albo zrobić osobną, albo przebudować portal wikipedystów. I jako to jest zwykły, jak mogę dać input do Wikipedii, a niekoniecznie do ruchu Wikimedia, czy cokolwiek takiego, bo to jest inny poziom jakby. Mhm, o ile na przykład płacenie kasy na stowarzyszenie czy na fundację, to jest, to jest sprawa prosta, wymagająca naprawdę pięciu zdań podania numeru konta bankowego. O tyle właśnie te, te dwie pozostałe kwestie ze strony fundacji. E, czyli udział w spotkaniach, zaangażowanie się w społeczność i edytowanie, to są, to są tematy kobyły, z których trzeba właśnie gdzieś dalej wyjść, właśnie tak, albo tak. do ilustrowania artykułów, albo do ich układniania, albo, albo, albo, albo. Bo Tak, tak dokładnie o to mi chodzi. Hmm. Bo mi chodzi o te konkretne albo, albo. My wszyscy sobie zdajemy sprawę, że można edytować Wikipedię, ale w pewnym momencie trzeba sobie zadać takie pytanie, a jak czasem dzieci pytają dorosłych, a dlaczego? I wtedy dorosły nie umiał, odpowiedzi, bo już się przyzwyczaił do, do tego, że dana sprawa jest sensowna. Wiesz, więc tak samo sam jak chcę kupić aparat, ja. jakiś, cyfrowy. Słucham? Wiesz, to, to, to zupełnie tak jakby powiedzieć, chciałbym kupić aparat fotograficzny. Nie? Jaki? Cyfrowy. No to tak. Na przykład. Co co dalej? Takiego? No dokładnie, jak czyli ja mogę edytować. rozumiem, że wszyscy wchodzimy na tą stronę kawiarenki i dopisujemy odpowiedzi na te dwa pytania Szymona. Tak? Tak. Ja bym się bardzo cieszył, tak. gdyby, jeśli nam się uda faktycznie stworzyć coś takiego, co kanalizowałoby energię osób, które przychodzą do yy, Wikipedii, przypadkiem trafią na stronę główną, żeby się dało to umieścić na stronie głównej jako jedną z najważniejszych informacji, bo to jest to, na czym nam społeczności powinno w tej chwili jak Dokładnie. najbardziej zależeć, żeby mm. więcej nowych przychodziło i mniej się odbijało od muru, i tutaj mamy połączenie z aniołami Wikipedii, od muru no e, nieczułości albo bezmyślności albo braku czasu u przeglądających oz y i tak dalej. No to jest tak, to jest drugie zadanie, które no musi być też rozwiązane zanim chyba to się uruchomi, ale to równolegle można już myśleć chyba nad jednym i nad drugim, no to nie, nie przeszkadza. A czy wy teraz macie jakieś może swoje pomysły, yy, tak, co tak. można takiemu człowiekowi zaproponować? A, czy teraz mamy pomysły? Oczywiście. No Oczywiście, że tak. No, przede wszystkim właśnie opisywanie metatagami na przykład e, zdjęć. To znaczy nie metatagami, tylko dokładniejsze opisywanie zdjęć chociażby. Co na tym zdjęciu widać, bo zobrazka. obrazka... to jest z... dla Wikimedia Commons? Nie. Można to zrobić. Z rzeczy brakujących na polskiej Wikipedii prawie nie ma zdjęć opisanych z parametrem alt. W związku z czym one są niewidoczne no dla osób niewido nie, niewidomych albo o, słabowidzących. No chociażby. I to jest coś w tej chwili na angielskiej Wikipedii, żeby artykuł doszedł do dobrego artykułu, już nie mówię o artykule na medal, wszystkie zdjęcia nie dość że muszą być ładnie rozmieszczone na stronie, to jeszcze muszą mieć podane parametry alt poprawnie, w związku z czym tak, żeby one były w zależności od kontekstu dobrze opisane, żeby nie było w artykule o Margaret Thatcher zdjęcie Margaret Thatcher, a dla niewidomego ono się będzie wyświetlało jako kobieta w kapeluszu, tylko żeby to miało naprawdę sens. To jest mnóstwo roboty tak naprawdę, zwłaszcza, że pracujemy na żywym ciele Wikipedii, gdzie tych zdjęć już jest, już są miliony. I to jest ważna sprawa. Można to zresztą bardzo dobrze sprzedać, no bo faktycznie to jest czynienie świata lepszym mhm. dla grupy, która w tej chwili jest wykluczona w pewnym sensie. Kolejna sprawa tworzenie artykułów, ale nawet stabów, nawet tych najbardziej podstawowych, krótkich informacji na najbardziej potrzebne tematy w kategoriach. Nie w ogóle najbardziej brakujące artykuły, te, które posiadają najwięcej czerwonych linków, tylko na przykład najwięcej czerwonych linków w danej kategorii. Czy interesuje Cię Warszawa? Tak. To zobacz, tutaj masz najbardziej potrzebne artykuły związane z kategorią Warszawa. I to też nie wymaga, jeśli się dobrze napisze w formie krótkiego wprowadzenia do edytora wizualnego, to nie trzeba odsyłać człowieka od razu do kobylastych stron pomocy, które, gdzie najpierw zapoznaj się z naszymi wszystkimi zasadami, a potem ze wszystkimi zasadami, które się do nich odnoszą i tak dalej. Nie, spróbuj, spróbuj napisać krótkie hasło, no najwyżej się nie uda, najwyżej trafi do... Yy przechowalni albo trafi do Twojego brudnopisu. To ja a propos tłumaczeń bym zaproponował może nie od razu może całe tłumaczenie, ale na przykład sprawdzanie interwiki. Ostatnio mi znajomy, który jest tłumaczem i korzysta z interwiki podsyła mnóstwo błędów właśnie w tej sprawie, więc może to jest jakiś pomysł. Mhm. No, no to, okay, kochani, to, to też, dopisujcie dobra. w takim razie, bo to, że tutaj sobie pogadamy, to jest fajnie, ale w, dyskusja toczy się w kawiarence, więc to tam trzeba napisać. Nie, ale też też chciałem to usłyszeć, bo, bo na przykład w kawiarence w tym momencie nie ma żadnej dyskusji, jest tylko moje pytanie. No, ale to 2 lipca, 4 lipca dopiero o 2 w nocy umieściłeś, no dajmy ludziom trochę czasu. Owszem, jeszcze... owszem, no to było 11 godzin temu. To, że ja o 3 w nocy odpisałem na Facebooku, to jeszcze nie znaczy, że wszyscy wikipedyści o tej porze są na nogę. No właśnie, na Facebooku już się zaczęła dyskusja. Wiecie co, to tak, jeszcze przypominam, że jest coś takiego jak WP, 2sw czyli Wikipedia, sprzątanie Wikipedii, tam jest wielka tabelka różnych rzeczy, które można robić w Wikipedii i to, o czym myślę, to jest właśnie uczłowieczenie tej wielkiej tabeli. Mm -hmm, mm -hmm. Innym no. słowy, yy, ta tabelka może sobie istnieć, a być może nie, trzeba będzie to po prostu przerobić na stronę bardziej przyjazną może, może wyodrębnić sprawy, które naprawdę mogą robić najpros... najprostsze sprawy dla, dla takich ludzi, którzy nie czują się nowicjuszami w Wikipedii, bo to już trzeba by było czuć się kimś. Tutaj po prostu ludzie chcą coś zrobić drobnego, zostać zauważeni albo nie i wyjść. I potem ewentualnie wrócić, być może wejść w jakąś pozytywną interakcję, a być może nie i, i wyjść. I nie wiem, archiwizować linki tylko i tyle. Mm -hmm, I tylko mm -hmm. tyle w ogóle mnie interesuje. No właśnie, więc Nie Zadamy to... od Ciebie, żebyś został administratorem. Nie, nie, nie, A nie ludzie nawet nie chcą zostać administratorem. Ale to uszczęśliwienie... Pracy, to się, nie Ci pasuje, bo co... jesteśmy i tak my do przodu i Ty jesteś do przodu. A co to za uszczęśliwienie bycia administratorem? <laughs> jest no y, jeszcze kilka lat temu, całkiem niedawno, to tak było, jeszcze do tej pory można spotkać wielu takich uznanych członków społeczności, że jak widzą kogoś, kto się nadaje na, na wikipedystę, to mówią, że on się nadaje na administratora. Aha, aha nie widać tego, ale bezgłośnie bije brawo całej inicjatywie i bardzo się cieszę, że powstała. No to trzeba ją wesprzeć, tak jak mówiłem, wpisując tutaj w, w kawiarence odpowiedź. Link do tej, do tej dyskusji w kawiarence jest na stronie notatek do audycji dzisiejszej, nowin 20, 27 tygodnia. Także zapraszam, tam łatwiej jest znaleźć odpowiednie miejsce. Troszkę musimy przyspieszyć, w związku z czym kilka tematów wypadnie nam na przyszły tydzień. Prosim teraz... Wojtka, bo jest na żywo, na gorąco właściwie, po, po roku obrzędowym z Wikipedią. Był w Łączyńskiej Hucie. Opowiedz, bo tak troszkę wpadłeś przypadkiem do tego projektu, zdaje się, prawda? Tak, troszeczkę zostałem włączony lokalnie, bo, bo mieszkam w Gdańsku, bo mieszkam niedaleko i nawet udało mi się, że tak powiem, wypożyczyć z muzeum. Jeszcze nie muzealną, ale już lustrzankę, z którą się, z którą się zapoznałem po to, żeby do komuś trafiło trochę zdjęć z obrzędu ścinania kani. Gdzieś w kaszubskich lasach, gdzie kilka razy pobłądziliśmy samochodem. Mhm. Niesamowity zwyczaj, który... Przepraszam... Który odgania zło, który odgania wszelkie, wszelkie złe moce, kania na Kaszubach, mówimy o kani ptaku, a nie o kani grzybie, to jest takie, takie no tak. zdziwienie większości ludzi, z którymi o, o ścinaniu kani rozmawiam, jest traktowana jako, jako symbol zła, więc co roku gdzieś tam w okolicach Nocy Świętojańskiej ten kanion się łapie, przyprowadza na miejsce spotkań i, i obwinia o wszystkie złotego świata i, i wykonuje egzekucję. Co ciekawe, ten obrząd, który, który filmowaliśmy, nagrywaliśmy, fotografowaliśmy przyciągnął dosyć mało ludzi, bo tak naprawdę wręcz jednej osoby do odegrania całego tego spektaklu E, zabrakło i w, w, do wydarzenia została zaproszona Ola, wolontariuszka z Gdańska. E, wolontariuszka współpracująca z Muzeum Etnograficznym. E, gdzieś tam e, obwiniano truskawkobranie, e, rozpowszechnione Aha. na kaszubach w wielu miejscach. <śmiech> w tym samym czasie, a, trwa. że nie było widzów, ale no tak naprawdę spośród widzów to było nas czworo, z czego, z czego wszyscy mieliśmy albo mikrofon, albo kamerę, albo, albo aparat w ręku. No właśnie, można już zobaczyć zdjęcia oczywiście. Jeszcze są obrabiane, bo o ile, o ile zostałem wysłany przez Martę na, na, na fotografowanie tego obrzędu, to poprosiłem, żeby w takim razie to Marta obrobiła te zdjęcia, bo nie mam do tego umiejętności. Także z tych kilkuset zdjęć, które udało mi się natrzaskać, na pewno coś zostanie wybrane. Pojawiło się troszeczkę na, na facebookowym profilu na facebookowym profilu Muzeum etnograficznego. Okazuje się, że największą trudnością było ścięcie tej kani, według tradycji, trzema uderzeniami siekiery. Kania była wykonana z poduszki, więc rozpadła się chyba gdzieś dopiero po piątym uderzeniu. Według tradycji, jeżeli katowi nie uda się ściąć kanię za trzecim uderzeniem siekiery, to sama mu głowa spadnie. Ale Karol przeżył, Karol, który był katem przeżył spokojnie tą, tą całą ceremonię. No to dobrze. A jak, jak w ogóle właśnie wrażenia po takim spotkaniu z, z, z ludźmi z Muzeum Etnograficznego? Um, nie no, ludzie z Muzeum Etnograficznego to, to, to nie no, wspaniała grupa, która, która rzeczywiście docenia i zauważa te, te, te, te, wszystkie, te wszystkie obrzędy, potrafi, potrafi do nich podejść, ale też przede wszystkim spotkanie z, nie z ekipą z muzeum, ale z klubem studenckim Pomerania, z, z uczestnikami tego wydarzenia. Pani, która była twórcą, która jest twórcą podstawy programowej do szkół średnich z języka kaszubskiego, hmm. aktywiści, którzy naprawdę chcą wziąć w tym udział, mimo Braku publiki. Mimo tego, że to jest daleko od cywilizacji, bo niektóre auta do, do miejsca ścinania Kani przy Łączyńskiej Kucie by nie dojechały. Tak propozycja to nie jest jedyne miejsce, gdzie się ścina Kanie. Między innymi z Kansem we wdzyzach w maju również ścina własną kanie. To jest fajne, że, że, że ludziom dalej się chce podtrzymywać takie, takie zwyczaje, chociaż na przykład remont tej kaszewczej heczy czyli chaty kaszubskiej w lasach, który, który troszeczkę trwał, który uniemożliwiał e, niektóre zwyczaje, niektóre obrzędy, no doprowadził do tego, że, że, że troszeczkę się im uczestników wykruszyło z tego, co, z tego, co usłyszeliśmy. Ale fajne jest to, że nadal im się chce. No tak. Nie no, ja też brałem udział w Chobienicach w takiej akcji i no, fajnie zobaczyć takie bardzo różne miejsca w Polsce, gdzie dzieją się naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, o których kompletnie nie mamy pojęcia i myślę, że naprawdę bardzo ciekawie wakacje można spędzić, nie wyjeżdżając koniecznie za granicę gdzieś z, do jakichś pustynnych piasków, tylko możemy tutaj naprawdę niezwykle ciekawe rzeczy w Polsce zobaczyć. No ale żeby to o tym się dowiedzieć, no to potrzebne są takie działania jak właśnie Muzeum Etnograficznego. Wszedłem na hasło Łączyńska Huta, no na razie to ono jest takie malutkie, Mam nadzieję, że się troszkę rozbuduje po, po, tym, po tej wizycie. Też jest y, mało na razie rozbudowane, no ale y, Klara Chcieliska wajłka stwierdziła, że chyba mm, właśnie w Łączyńskiej Kucie y, nazbieraliśmy najwięcej materiału audio i, i wideo, bo ludzie byli naprawdę otwarci, ludzie chcieli rozmawiać, ludzie mhm. po. Y, Ci po, po, po całym tym przedstawieniu zaprosili nas do ogniska, gdzie jeszcze rozmawialiśmy oj dłuższy czas. I naprawdę wiedzieli, o czym mówią, wiedzieli, skąd te, te, te zwyczaje wyrastają. Naprawdę sypali literaturą, sypali odwołaniami do filmów, sypali, sypali naprawdę fajnymi faktami. Jeśli mhm. podawali od razu numery stron, to nic tylko spisywać i wrzucać na wiki. Nie, nie podawali. Oni podawali całe książki poświęcone obrzędowi ścinania także od strony pierwszej do ostatniej. Matko. No to fantastycznie. No, przypomnijmy, że to jest projekt, który ma spore finansowanie z ministerstwa, którego to nie pamiętam, ale w każdym razie ma jakieś dofinansowanie z pieniędzy, tak, pieniędzy dziedzictwa narodowego. Natomiast taki projekt no, każdy wikipedysta może zgłosić do stowarzyszenia i zająć się konkretnym tematem, który właśnie jest jakąś białą plamą w wikipedii albo gdzieś w materiałach ilustracyjnych. I uzyskać takie dofinansowanie na dojazd, na zakwaterowanie, na, na przeprowadzenie takiego projektu. Jeśli chcę, to są dwie metody na to. Pierwsza to taka, żeby uzyskać Wiki grant, co jest bardzo łatwe i szybkie, to znaczy szybko uzyskuje się odpowiedź a można też o, o większe kwoty yy, wnioskować do zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska i wtedy no, naprawdę ciekawe projekty można zrealizować. Trzeba tylko przemyśleć, co to ma być, co to przyniesie Wikimedia, no i zaproponować i przedyskutować sprawę z zarządem albo ze społecznością. Z, no, jeszcze trzeba zgromadzić pewnie parę osób. Znaczy już w jedną osobę też można yy, taką akcję przeprowadzić. Chyba to już wszystko na dzisiaj, bo 44. minuta i dobrze byłoby skończyć na tym, bo już nowego tematu nie ruszymy. Bardzo dziękuję Ci Wojtku za dzisiejszą wizytę w naszej audycji. Dziękuję do usłyszenia. I Tobie Szymon też dziękuję za refleksję. Będziemy rozwijać ten Twój pomysł, tylko przypominaj o nim, bo to czasem, wiesz, po tygodniu się zapomina to warto tak przypomnieć, żeby popchnąć sprawę i, i wtedy ludzie jeszcze znowu... A tak, miałem to zrobić, więc to, to nam się przyda, takie przypomnienie na pewno, nie tylko nam. Dziękujemy. Ze mną byli tutaj w, w ogródku restauracji Bordo na ulicy Gałczyńskiego Krzysztof Machocki. Pozdrawiam, chłodno? No już teraz chłodno, tak? Bo zaszło słoneczko, bo tutaj nam świeciło dosyć nie wiem, mocno. Nie wszystkim tego potrzeba. I nie ma takiego upału, jakim miał być, chyba 10, parę ja się stopni. I, <laughs> I Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.